Bedgoszczanie obchodzą właśnie rok Mariana Ryjewskiego. W 1932 roku jako pierwszy złamał on szyfr Enigmy, a później stworzył maszynę, tak zwaną bombę kryptologiczną, która potrafiła robić to w sposób mechaniczny. W tym tygodniu w cyklu przygotowanym przez Wioletta Myszkowską przybliżamy państwu losy tego wybitnego matematyka oraz dwóch współpracujących z nim kolegów, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. W lipcu 1939 roku przekazali oni dwie kopie. Niemieckiej Enigmy oraz dotychczasowe wyniki swojej pracy Francuzom i Brytyjczykom. Niedługo potem wybuchła druga wojna światowa. Matematycy musieli uciekać z kraju najpierw do Rumunii, a później za pomocą francuskiej ambasady do Francji. Tam kontynuowali swoją pracę. Ani Francuzi, ani Brytyjczycy przez następnych kilka kluczowych, już wojennych miesięcy nie radzili sobie z łamaniem szyfru. Mówi historyk i kryptolog Marek Grajek. No i okazało się, że trzeba było dopiero dostarczenia Polakom opracowanych przez Brytyjczyków kopii Płacht-Zygalskiego, żeby Polacy 15 stycznia 1940 roku po raz pierwszy złamali szyfr Enigmy już w czasie wojny. Alan Turing, który przywiózł owe płachty Zygalskiego do Paryża, gdzie ówcześnie Polacy pracowali, szybko zrozumiał na czym polegał błąd, który do tej pory Brytyjczycy popełniali i po powrocie do siebie do Bletchley Park, dwa dni później jako pierwszy Brytyjczyk złamał depeszę Enigmy. Zaprojektował również maszynę, która łamała szyfr Enigmy zmodyfikowanej przez Niemców. Udało mu się to dzięki projektom Bomby Rejewskiego, które zostały przekazane Brytyjczykom w podwarszawskich Pyrach. Czego najlepszym dowodem jest fakt, że Alan Turing nazwał swoją konstrukcję, uwaga, nie bomb, jak należałoby sądzić po strukturze języka angielskiego, tylko bombę. Dlaczego bombę? Ano dlatego, że kiedy Polacy spotkali się z Brytyjczykami, to okazało się, że jedynym wspólnym językiem, w którym potrafią porozumiewać się przedstawiciele kryptologów trzech krajów, jest język ich wspólnego przeciwnika, język niemiecki. A w języku niemieckim to urządzenie nazywa się bombę. Turing zaakcentował intelektualne pierwszeństwo Mariana Rejewskiego w konstrukcji tego typu urządzeń. Marian Rejewski napisał później w swoich wspomnieniach. Tak więc spotkanie w Lesie Pyrskim przyniosło ten rezultat, że nasz wieloletni wkład pracy nie przepadł całkowicie, lecz że mogliśmy dalej, chociaż na oczyźnie, zwalczać wroga bronią, jaką dysponowaliśmy. A jeżeli broni tej nie umiano być może w całej pełni wykorzystać, to już nie nasza w tym była wina. Polscy matematycy pracowali we Francji, w ośrodkach dowodzonych przez Gustawa Bertranda. Odczytywane depesze przepisywano natychmiast w pięciu czy sześciu egzemplarzach na maszynie na papierze przebitkowym żółtego koloru. Były wprost rozchwytywane przez wyższych oficerów francuskich, którzy czatowali na nie pod drzwiami naszego pokoju. A niektórzy z nich nawet nocowali w gmachu, byleby jak najszybciej wejść w posiadanie owych żółtych kartek. Klęski Francji to nie odwróciło pamięć wbiła mi się szczególnie jedna depesza, która odsłoniła całą bezsilność aliantów wobec niemieckich ataków powietrznych. Podawała ona dokładne szczegóły planu zbombardowania zakładów samochodowych Renault w Paryżu. Termin akcji wyznaczony był na około 8 dni naprzód. Przekazaliśmy oczywiście treść depeszy natychmiast naszym francuskim gospodarzem, ale o żadnej kontrakcji nie usłyszeliśmy. Obserwowaliśmy natomiast, jak w oznaczonym dniu i oznaczonej godzinie samoloty w zwartym szyku przelatywały nad naszymi głowami w kierunku Paryża. Od dnia upadku Francji w zasadzie nie pracowali już nad Enigmą. Pracując w warunkach półkonspiracyjnych w nieokupowanej części Francji, no nie mogli zajmować się już skutecznie Enigmą, dlatego że w tym czasie atak na szyfry wymagał posiadania całej złożonej aparatury, m.in. owych bomb Turinga. W tym momencie, w czerwcu 1940 roku, wielka przygoda polskich kryptologów z szyframi Enigmy dobiegła końca. Jerzy Różycki zginął w katastrofie statku na początku 1942 roku. Marian Rejewski wraz z Henrykiem Zygalskim zostali na terenie marionetkowego państwa wisi do połowy tego roku. Wtedy zostali ewakuowani. Ich celem była Anglia. Udało im się tam dotrzeć dopiero 3 sierpnia 1943 roku, po długiej tułaczce i kilku miesiącach spędzonych w hiszpańskim więzieniu. Do końca wojny zajmowali się łamaniem o wiele mniej skomplikowanych szyfrów niż ten, którego używała Enigma. Marian Rejewski i Henryk Zygalski trafili do więzienia za nielegalne przekroczenie hiszpańskiej granicy. Wiąże się z tym również inna historia. Przez Pireneje poprowadził ich przewodnik, który w trakcie przeprawy wyciągnął pistolet i kazał kryptologom oddać wszystkie pieniądze. Mimo to udało im się przekroczyć granicę, ale jak już wspomniano, niedługo potem trafili w ręce policji. Po wojnie Henryk Zygalski zamieszkał w Wielkiej Brytanii, a z trójki kryptologów tylko Marian Rejewski wrócił do Polski. O tym opowiemy państwu. Jutro o tej samej porze.